i y, no, trochę się zajmuję tym tematem, bo obserwuję wzrost y, fobii, wzrost y, uprzedzeń w Polsce, homofobii, ksenofobii, antysemityzmu, mitoginii. To wszystko się łączy. I tak próbowałem pisać o tym artykuły, również w książce Opcje nas", o tym pisałem. Także o tym problemie w stosunku do inności, tak zwanej obcości. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra, teraz poczekaj, bo ja chcę zobaczyć, czy to co w ogóle słychać jest.